Radia, Robert Kanteleit, witam Państwa. Wtorek, 31 i ostatni dzień marca minęła 16. Serwis Trójki przedstawią Małgorzata Spór i Tomasz Ławnicki. Premier dostrzega tylko jedną porażkę rządu. Opozycja nie zauważa ani jednego sukcesu. Ani Kopacz nie ma się z czego cieszyć. Gabineta Wykopacz na półmetku. Po pięciu latach od zbrodni znany białostocki adwokat prawomocnie skazany za zabójstwo swojej aplikantki. Wyrok 25 lat więzienia. Do barów mlecznych wracają przyprawy. Ogłosi jutro w Nowej Hucie minister Szczurek. Sam dostanie obiad od wdzięcznych krakowskich kucharek. Dostanie zupkę pomidorową i pierogi ruskie, z których słyniemy. Troszkę tam może bardziej przyprawimy. Dla jednych szklanka jest do połowy pełna, dla innych do połowy pusta. Pół roku po objęciu rządów premier Ewa Kopacz pochwaliła się tym, że zrealizowała połowę tego, co zapowiadała w swoim sejmowym expose. Opozycja powodów do świętowania nie widzi, co sprawdziła Agnieszka Rucińska premier Ewa Kopacz chwaliła się malejącym bezrobociem, waloryzacją rent i emerytur oraz tym, że ważne miejsce w polityce rządu zajmuje polityka prorodzinna szefowa rządu wymieniła jeden minus, nie udało się zmienić stanu debaty publicznej. Radykalizm naszych oponentów narasta opozycja podsumowała dokonania rządu jeszcze przed wystąpieniem Ewy Kopacz liderzy PiSu i SLD odnosili się do siedmiu lat rządów koalicji, a nie kilku miesięcy urzędowania Ewy Kopacz szef SLD Leszek Miller nie dostrzegł żadnego sukcesu. Pani Ewa... Kopacz nie jest premierem nowym, tylko kontynuuje dokonania albo z zaniechania pana premiera Donalda Tuska. Dla prezesa pis Jarosława Kaczyńskiego ostatnie siedem lat rządów to lata licznych afer. Pani Kopacz nie ma się z czego cieszyć, jest współodpowiedzialna, ale razem z prezydentem Komorowskim, no i oczywiście razem ze zbiegłym z Polski Donaldem Tuski. Najważniejszy test czeka rząd na jesieni, kiedy to odbędą się wybory parlamentarne i obecny rząd podsumują obywatele. Agnieszka. Rucinia. Polskie radio. Adwokat z Białego Stoku, ze znanej rodziny prawników, skazany już prawomocnie za zabójstwo aplikantki, trafi do więzienia na 25 lat. Do zdarzenia doszło 5 lat temu, a sprawa była trudna do wyjaśnienia. Maciej, te od początku nie przyznawał się do winy. Twierdził, że aplikantka zmarła przypadkiem podczas zbliżenia seksualnego. Proces toczył się w Lublinie. Dziś sąd apelacyjny uznał prawomocnie, że śmierć kobiety nie była przypadkowa. Ofiara miała na ciele wiele obrażeń, uzasadniał sędzia Jacek Michalski. Sąd apelacyjny aprobuje takie rozumowanie i w związku z tym stwierdza, iż prawidłowe jest ustalenie sądu pierwszej instancji o bezpośrednim zamiarze oskarżonego i o tym, że jest on winny zabójstwa. Od tego wyroku przysługuje już tylko kasacja. Adwokatowi groziło dożywocie, ale matka zamordowanej kobiety Jadwiga Krupowicz mówiła, że nie będzie się już zwracać do sądu najwyższego. Odbyło się ponad 30 rozpraw, także to była nasza droga przez mękę i cieszymy się, z ulgą przyjmujemy, że wreszcie dzisiaj się zakończyła, że możemy spokojnie wrócić do domu i leczyć nasze zranione serca, leczyć nasze rany. Pięć lat temu sąd nawet nie aresztował Macieja Te. Później, gdy adwokat trafił za kraty, poręczyło za niego kilkanaście osób. Znani prawnicy, przedsiębiorcy i lekarz zebrali w sumie ponad 3 miliony złotych. W Białymstoku wszyscy sędziowie odmówili orzekania w tej sprawie. Eurolot schodzi z lotniczej sceny. Dziś po raz ostatni na polskich i europejskich lotniskach można zobaczyć samoloty z logo firmy. Współkę pogrążyła zła strategia i gigantyczne długi, a walkę o jej klientów rozpoczynają już inni przewoźnicy, nie tylko lotnicze. Eurolot powstał w 1996 roku, a regularne rejsy linia zainaugurowała rok później. Kilka lat temu zarząd firmy podjął decyzję o rozpoczęciu podboju europejskich portów. Według Adriana Furgalskiego z Zespołu Doradców Gospodarczych Tor to był gwóźdź do trumny, bo nie ma miejsca na dwóch narodowych przewoźników. Jeden przewoźnik mocny jak najbardziej wystarczy na naszym polskim rynku. Przewoźnik popadł w długi, których nie był w stanie spłacić. Na początku lutego tego roku firma ogłosiła, że od 1 kwietnia zawiesi wszystkie połączenia. Część z nich przejmie lot. Na pasażerów mają też apetyt kolejarze. Planujemy na wiosnę wprowadzić nowe rozwiązania. Beata Czemerajda z PKP Intercity zdradza, że chodzi o atrakcyjne ceny biletów na pociągi, które na przykład kursują poza szczytem przewozowym. Alternatywą są także połączenia autokarowe. W marcu na polskim rynku pojawił się nowy gracz z Estonii. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Koniec z niedoprawionymi potrawami w barach mlecznych. Ministerstwo Finansów zgodziło się na imbir, tymianek, rozmaryn, lubczyk, cynamon, oregano, bazylię, kolendrę. Czy sos sojowy. Do tej pory obowiązywał przepis, według którego można było stosować tylko sól. Dosypanie do tanich potraw innych przypraw, choćby majeranku, groziło cofnięciem dotacji. Ten przepis znosi nowe rozporządzenie, które zacznie obowiązywać od jutra. Do zmiany decyzji ministra Mateusza Szczurka przekonały kucharki z Krakowa, które z wdzięczności zaprosiły go na obiad do Nowej Huty. Przywitają go tam jutro chlebem, solą i pieprzem. Co dostanie na obiad zdradza Zofia Kaczmarczek. Dostanie zupkę pomidorową i pierogi ruskie, z których słyniemy oczywiście, że troszkę tam może bardziej przyprawimy. <śmiech> o te przyprawy właśnie chodzi. Pieprz będzie na pewno, inne przyprawy też, bo już jest pierwszy, więc pewnie będzie bardzo dobra. Za stosowanie przypraw do tanich posiłków, ale również za zbyt wysokie marże do, na dodatki dodań Urząd Skarbowy ukarał między innymi dwa bary mleczne w Słupsku. Mają zapłacić w sumie ponad milion złotych. To był Serwis Trójki. Do końca dnia silny wiatr osiągający w porywach do 100-130 nawet km na godzinę. Deszcz, deszcz ze śniegiem, w górach śnieg, temperatura od 5 do 11 stopni. W nocy wietrznie, pochmurno, z opadami deszczu ze śniegiem, temperatura w nocy od zera na wschodzie do plus 3 stopni na zachodzie. Jutro w całym kraju bez zmian. Chmury, opady i nadal silny wiatr, potęgujący uczucie chłodu. Temperatura od 4 do 7 stopni.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 Fiat Professional, lider rynku samochodów dostawczych w Polsce, prezentuje samochód zaprojektowany z myślą o Tobie. Nowy Fiat Doblo, to większa wartość dzięki niższemu spalaniu nawet o 15% w wersjach EcoJet. Nowy Doblo Cargo, najlepszy do pracy. Zapraszamy do salonów. Ceny niskie, że tylko brać.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 Zapraszamy do trójki. Zaczniemy od zarzutów NIK względem Państwowej Komisji Wyborczej. Przetarg był prowadzony nierzetelnie. Doszło do naruszeń prawa. Postępowanie stwarzało ryzyko wystąpienia korupcji. No oczywiście, oczywiście brzmi to poważnie i ja tego nie lekceważę. To będzie już rzecz prokuratury do zbadania. O tym za chwilę, a temat powróci także w Pulsie Trójki o 17.45. Jest pomysł, by nieco inaczej oceniać dzieci na zajęciach wychowania fizycznego. Powinno się doceniać wysiłek ucznia, natomiast my to trochę wzmacniamy i mówimy, że nie tylko wysiłek powinien być brany pod uwagę, ale także systematyczność oraz jego aktywność na rzecz sportu. I o tym za kwadrans. Matka Polka feministka będzie dziś szukała szkoły dla dziecka z kłopotami. Raz w tygodniu lądowałam na dywaniku u pani nauczycielki, że jestem leniwa, że nie pracujemy wystarczająco i tak dalej, i tak dalej. A ja czułam, wiedziałam, że coś jest nie tak, no ale skierowała nas pani nauczycielka na badania okulistyczne. Okazało się, że nie ma żadnej wady wzroku, no to no trudno, no to albo głupi, albo leniwy rzeczywiście. Tak i przez 8 miesięcy trwaliśmy w czymś takim. Ciąg dalszy yy, za pół godziny. W popołudniowej audycji sprawdzimy także, co jemy oprócz tego, co wiemy, że jemy. Z jednej strony każdy konsument chciałby podświadomie unikać substancji dodatkowych, ale z drugiej strony musimy sobie zdawać sprawę, że w dzisiejszym świecie, kiedy raz na tydzień robimy zakupy, ładujemy do lodówki i chcemy, żeby ta żywność nam przetrwała, co najmniej tydzień, czasami nawet dwa, produkowanie takiej żywności bez substancji dodatkowych jest praktycznie niemożliwe. Czego dodają do jedzenia w całym długim procesie produkcji z pola na stół? O tym za godzinę. I jeszcze temat mający co nieco wspólnego z jedzeniem, choć to tylko przyczynek do bardzo złożonego problemu, chodzi o zdrowie mężczyzny. Problemem z nimi mężczyznami jest to, że nie radzą sobie ze stresem, Przez społeczeństwo są stymulowani i zachęcani do tego biegu szczurów. Co nas zabija, drodzy panowie, o tym po osiemnastej. Zwiedzanie to za mało to tytuł dzisiejszego reportażu.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 Jest. Jeszcze, jeszcze, jeszcze, jeszcze. Dobra, kładziemy, kładziemy, kładziemy, kładziemy. Dobra. No i elegancko. Bunkry, twierdze, podziemia i inne takie w reportażu Zwiedzanie to za mało o 18.15. Zapraszamy do trójki. Zaprasza Robert Cantereit. 12 minut po 16. Rozpoczynamy audycję popołudniową. Halinka przy telefonie 22 i 7 trójek w każdej sprawie. ZD3 .pl, to jest adres y, mailowy i jeszcze numer SMS-owy 71 335. Lady Luck to jest nasza piosenka na dziś Lulu Gainsburg. minut po szesnastej popołudniowa audycja i pierwsze pytanie do tematu, który pojawi się dopiero za minut kilkadziesiąt. Wypowiadała się jakaś pani na temat substancji dodawanych do żywności i uzasadniała konieczność dodawania tych substancji tym, że kupujemy raz na tydzień, prawda, i to się nie może zepsuć w lodówce. Otóż ja chciałem zapytać, jak to jest możliwe, że moja babcia czy moja probabcia piekła chleb i ten chleb był prawie dwa tygodnie świeży i oni nic tam nie dodawali, oprócz soli i kminku ewentualnie. No i ja się pod tym pytaniem podpisuję. O czym nie wiemy, że jemy, opowiemy po 17 za niecałą godzinę. Zapraszamy do trójki. Długa lista błędów, złamanie prawa, a nawet możliwość korupcji i włamania z zewnątrz do systemu liczenia głosów. To tylko niektóre z wielu zarzutów Najwyższej Izby Kontroli pod adresem Krajowego Biura Wyborczego. NIK zajęła się kłopotami z systemem informatycznym w jesiennych wyborach samorządowych. O wnioskach i wynikach tej kontroli Łukasz Walewski. Najważniejsze wnioski z raportu dotyczą wyborów, które mają się odbyć w tym roku. Prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski mówi wprost. Stan przygotowań do przeliczenia głosów za pomocą systemu informatycznego jest niewystarczający. Dlatego też Najwyższa Izba Kontroli rekomenduje przeprowadzenie wyborów prezydenckich w 2015 roku bez szczególnego wsparcia informatycznego. Szef Państwowej Komisji Wyborczej sędzia Wojciech Hermeliński odpowiada, że raportnik jest spójny z decyzją PKW – bo już na przełomie roku postanowiono, że głosy w wyborach prezydenckich będą liczone ręcznie. I tutaj żadnych zmian nie przewidujemy, to mogę zapewnić. W związku z czym ten program będzie jakby tłem. On będzie tutaj służył do, powiedzmy, konfrontacji wyników liczenia ręcznego ze zliczaniem przez, przez komputer. I to będzie jednocześnie okazja do tego programu, do jego sprawdzenia. Jedna z wielu okazji. Co do wykorzystania systemu informatycznego do liczenia głosów w wyborach parlamentarnych jesienią, to dla PKW jeszcze kwestia otwarta raportnik krytycznie ocenia możliwość jego bezpiecznego wdrożenia do tego czasu. A najpoważniejszy zarzutnik po kontroli wdrażania systemu do liczenia głosów w zeszłorocznych wyborach samorządowych brzmi tak. Na etapie przetargu ani w umowie nie określono wymagań dla zamawianego systemu. Krótko mówiąc nie opisano jak dokładnie ma on wyglądać. Co gorsza, gdy gotowy produkt przyjmowano nie było do niego zastrzeżeń co utrudniło późniejsze dochodzenie odszkodowania. Ustaliliśmy również że przetarg był prowadzony nierzetelnie. Doszło do naruszeń prawa. Komisja przetargowa rozstrzygała w oparciu o oceny dokonywane przez pracowników, którzy formułowali swoje uwagi, nie dysponując precyzyjnymi i obiektywnymi kryteriami oceny ofert. Takie postępowanie, naszym zdaniem, stwarzało ryzyko wystąpienia korupcji. Czy do korupcji doszło, to już ma zbadać prokuratura, do której nikt przesyła swoje wnioski. Co na to szef PKW? No oczywiście brzmi to poważnie i ja tego nie lekceważę. Pan prezes mówił o możliwości korupcji, jakkolwiek no nie wiem, to będzie już rzecz prokuratury do zbadania, czy taka potencjalna możliwość się zrealizowała, czy też nie. Mam nadzieję, że nie, no ale nie mi to oceniać. Raport dostanie także AB, bo było spore ryzyko włamania do systemu liczenia głosów. NIK uznaje też za błąd Krajowego Biura Wyborczego, że dopuściło ono do używania podczas wyborów wadliwego systemu, mimo dwóch nieudanych ogólnopolskich testów. Przystąpiono do wyborów samorządowych, posługując się wersją obarczoną błędami. Analiza bezpieczeństwa kodu źródłowego systemu centralnego wykazała szereg nieprawidłowości, z których część miała charakter krytyczny. Kontrolerzy nie znaleźli, podkreślam, kontrolerzy nie znaleźli w KBW dowodów świadczących o wykorzystaniu tej podatności zawartej w systemie. KBW nie zapewniło też sobie odpowiednich i sprawdzonych serwerów do przesyłu i gromadzenia wyników, ani ich właściwej obsługi odpowiednio do rangi zadania. I dlatego tym trudniej uwierzyć w to, że przystąpiono do wyborów bez planów awaryjnych, grzmi prezesniku. Kompletnie niewyobrażalne jest też to, w jaki sposób osoby odpowiadające za obsługę systemu, miały się go nauczyć bez możliwości praktycznego testowania systemu. Szkolenia prowadzono w oparciu o tak zwane zrzuty ekranowe. Brak praktycznych ćwiczeń mógł przyczynić się do części problemów w eksploatacji systemu podczas wyborów. I z tych zarzutów PKW wyciągnęła wnioski. Sama obiecuje przygotować już rzetelnie, porządny system. Będziemy mieli skompletowany dziesięcioosobowy zespół informatyczny, który już poważnie zajmie się przygotowaniem projektu własnymi Siłami bo od tego nie odstępujemy. No jesteśmy w kontakcie z ABW, No, bo musi zweryfikować bezpieczeństwo tworzonego przez nas systemu informatycznego. Na koniec tylko przypomnijmy, że krajowe biuro wyborcze zapłaciło 300 tysięcy złotych za ostatni system liczenia głosów, a osoba, która za jego wdrożenie odpowiadała, została zwolniona. No to trochę skrótów się pojawiło. PKW, ABW, KBW, e, nikt to najprostszy z tych wszystkich. Dodajmy jeszcze, że e, Krajowe Biuro Wyborcze, czyli KBW, ma teraz trzy tygodnie na odniesienie się do raportu Najwyższej Izby Kontroli, ale już zapowiada, że do zaleceń się dostosuje. E, to trójka, audycja popołudniowa. Południowa audycja Zapraszamy do trójki. Dziś poszukujemy m.in. dobrego, prawdziwego jedzenia. W poprzednim ustroju mówiłeś, żeby zjeść cokolwiek, trzeba mieć znajomych na wsi. W tym ustroju, żeby zjeść dobrze, to też trzeba mieć znajomych na wsi. Pozdrawiam wszystkich, którzy nie kupują w sklepach tylko na wsi. 22 i 7 trójek albo zd3 małpa Zapraszamy do trójki. Zaprasza Robert Kantarajt. Nie wyniki, ale zaangażowanie, systematyczność i chęci będą od nowego roku szkolnego głównym kryterium oceniania dzieci na zajęciach z wychowania fizycznego. Takie zmiany proponuje Ministerstwo Edukacji. System oceniania ma być dostosowany do skali możliwości każdego z uczniów. Chodzi o to, aby z zajęć nie eliminować dzieci, być może mniej utalentowanych fizycznie i nie odbierać im szansy na dobrą ocenę. Zgodnie z projektem ma zmienić się także sposób oceniania przy ustalaniu oceny zajęć artystycznych. Sprawą zajęła się Monika Sługowska. Ze dedekcji sportowej. Dzień dobry. Dzień dobry. Na czym dokładnie mają polegać zmiany? Na pierwszy rzut oka, czy też na pierwszy rzut ucha zmiana systemu oceniania brzmi dość przerażająco, zwłaszcza dla tych, którym leży na sercu wychowanie dzieci w duchu sportu. Minister edukacji Joanna Kluzi Krostkowska zapowiedziała, że liczyć się będą chęci uczniów, a nie wyniki. Nie jest winą dziecka, że ono te pikołki robi wolniej albo gorzej niż inne dziecko. Dlatego my tak przygotowujemy to rozporządzenie, żeby ono doceniało wysiłek. To znaczy ważne jest chęć robienia tego fikołka, a nie sposób zrobienia tego fikołka. Od razu pojawiły się przewrotne komentarze i przykłady. Rozwiązywałem zadanie z fizyki, wynik wyszedł nieprawidłowy, ale bardzo się starałem w związku z tym, gdzie jest moja szóstka na świadectwie. Wiceminister edukacji Joanna Berdzik zaznacza jednak, że nie chodzi o obniżenie wymagań, ale o poszerzenie nauczycielom możliwości oceniania poprzez dodanie nowych kryteriów. Zawsze tak było, że powinno się doceniać wysiłek ucznia w trakcie jego działań na rzecz aktywności. Natomiast my to trochę wzmacniamy i mówimy, że nie tylko wysiłek powinien być brany pod uwagę, ale także systematyczność uczestniczenia w zajęciach, co jest bardzo ważne, oraz jego aktywność na rzecz sportu. Jeśli chodzi o same te kryteria oceniania uczniów na zajęciach z WF-u, zdaniem nauczyciela wychowania fizycznego w Liceum Batorego w Warszawie Krzysztofa Ściechowskiego rozporządzenie w praktyce niewiele zmieni. Poziom sprawności dzieci i młodzieży jest bardzo różny. W związku z tym wydaje mi się, że podejście do indywidualne do człowieka jest też naturalne w takiej sytuacji i nie można kogoś karać, dlatego że nie otrzymał w darze od natury jakiegoś talentu. Natomiast staramy się i zapewniać możliwość młodzieży wykazania się innymi talentami, organizacyjnymi, sędziowskimi. Jeśli ktoś na przykład nie potrafi za dobrze grać w piłkę nożną na przykład, może być wspaniałym sędzią. Wydaje się to rozsądne. Oprócz tego daje możliwość bycia w grupie, nie bycia słupkiem czy bycia kimś z boku wyłącznie widzem, ale właśnie uczestnikiem aktywności fizycznej. Dlaczego jednak właśnie WF został potraktowany w tak szczególny sposób? Dlaczego nie ocenia się chęci, systematyczności czy też innych aktywności, jeśli dziecko nie jest orłem matematycznym albo nie posiada talentu literackiego i słabiej pisze wypracowania na języku polskim? Też chodzi o osiągnięcie celu, jednak w edukacji polonistycznej chodzi o to, żeby pozwolić czy dać naszym uczniom podwaliny do tego, żeby zdawali maturę, no więc no i wymagamy od nich, żeby pisali bez błędów. Natomiast jeśli chodzi o wychowanie fizyczne, chodzi nam o to, żeby zachęcić uczniów, albo raczej nie zniechęcić uczniów do tego, aby po prostu przejawiali aktywność fizyczną. Taką argumentację rozumie także Krzysztof Ściechowski. To jest specyfika przedmiotów. Wydaje mi się, że przedmioty obarczone egzaminami różnego rodzaju, czy to maturą, czy wcześniej gimnazjalnym egzaminem, czy też testem współpracistym, no niestety wymuszają pewien poziom osiągnięcia umiejętności i wiedzy. Takiego wymusu nie ma, jeśli chodzi o choćby WF. Jednym z argumentów, który jednak trudno mi zrozumieć, jest ten wskazujący, że to powstrzyma rodziców przed zwalnianiem dzieci z WF-u, żeby nie obniżać im średniej. Zawsze sądziłam, że WF średnią podwyższał, bo żeby mieć cokolwiek słabszego niż czwórka z wychowania fizycznego, trzeba było się naprawdę bardzo postarać, oczywiście w ten negatywny sposób, demonstrować lekceważenie, nieposłuszeństwo, czy też w ogóle odmówić wykonywania ćwiczeń. Zresztą tak mówi obecna podstawa programowa. Zdaniem rodziców stawiających na rozwój fizyczny dziecka, słabszy wynik powinien zresztą dziecko motywować do bardziej wytężonej pracy i nie żali, by ułatwić dziecku drogi poprzez zwolnienie, mówi pan Artur, którego syn dopiero zaczyna przygodę ze za szkołą. Absolutnie nie zwolimy dziecka z WF-u. Wręcz przeciwnie uważam, że dziecko, które ma chęć ruchu i chęć aktywności, samo będzie chciało uczyć się lepiej, a przede wszystkim na pewno poradzi sobie w życiu. Inne kontrowersje może budzić to, że z kolei stracą na tym uczniowie bardziej utalentowani. Obniża się przecież wartość piątki czy szóstki dla mistrza biegów, skoro piątkę ma cała klasa. Ale dla prawdziwego sportowca przecież nie powinna się liczyć ocena, ale własne postępy. Rozporządzenie ma zmienić jeszcze kilka innych rzeczy. Mają zniknąć całościowe zwolnienia z WF-u. Uczeń będzie mógł być zwolniony z konkretnej aktywności, na którą nie pozwala mu chociażby jego stan zdrowia, a nie z całej lekcji WF-u. Nauczyciele będą mieli też możliwość oceniania uczniów w sposób opisowy. No i nie zmieni się to, że bardzo dużo, właściwie najwięcej zależy od nauczyciela wychowania fizycznego, bo dobry nauczyciel potrafi wszystko naprawić, a zły nauczyciel każdy pomysł może zepsuć. A to dotyczy nie tylko wychowania fizycznego, absolutnie, ale każdego przedmiotu. tak. E, Monika Słukowska, dziękuję bardzo. Popołudniowa audycja zapraszamy do Trójki 22 i 7 Trójek. Nasz telefon w każdej sprawie. Have a CIA, FBI pracownicy takiej instytucji jak ABW, KBW, CBA, ABC, CBA i w ogóle jakichś innych jeszcze tam skrótowych nie będą nosić odpowiedzialności w taki sposób, że będą albo odpowiadać finansowo za swoje pomyłki, albo po prostu będą wylatywać z tej roboty, ale nie tak, że pan Jan Kowalski narobi dziadostwa w KBW i ląduje na przykład w jakimś innym ABW albo w jakiejś innej instytucji, tylko po prostu nigdy już nie dostanie pracy w państwowej instytucji, to dotąd będzie nikt miał wiecznie robotę. Do po prostu. A do zarzutów ników względem KBW powrócimy w pulsie trójki o 17.45. Teraz minęła 16.30. Trójce skrót wiadomości. Tomasz Ławnicki. Potężne wichury nad całą Europą Północną w Niemczech i Holandii. Potężny wiatr już spowodował wiele problemów komunikacyjnych. Na lotnisku z Schiphol pod Amsterdamem odwołano prawie 100 rejsów. W porcie w Rotterdamie zamknięto dwa terminale kontenerowe. W niemieckim Landzie nadrenia północna Westfalia wstrzymano ruch pociągów lokalnych, a na drogach doszło do wielu wypadków. U nas od południa też wieje coraz mocniej i tak będzie do jutra. Pory wiatru mają sięgać 100 km na godzinę. Łódzka prokuratura chce przedłużenia aresztu dla. Katarzyny P. Oskarżonej w sprawie Gold. Dalsze stosowanie wobec podejrzanej tymczasowego aresztowania jest konieczne ze względu na grożącą jej surową karę oraz zachodzącą z jej strony obawą matactwa. I choć kobieta w areszcie zaszła w ciąży, nie ma powodów, by wyszła na wolność, tłumaczy prokurator Krzysztof Kopania. Aktualny stan zdrowia Katarzyny P. daje możliwość jej udziału w czynnościach postępowania. Jednocześnie nie ma przeciwwskazań do jej pobytu o warunkach pozbawienia wolności. Katarzynie P. za oszustwo grozi do 15 lat więzienia jednocześnie prokuratura bada sprawę strażnika więziennego, z którym aresztowana jest w ciąży. Domagają się podwyżek czy rekompensat za nadgodziny. Strażacy z województw zachodniopomorskiego, opolskiego, lubuskiego i podkarpackiego rozpoczęli protest polegający wyłącznie na oflagowaniu budynków. Jutro z przewodniczącym Krajowej Sekcji Pożarnictwa Solidarności spotka się szefowa MSW. Uwaga turyści, w Tatrach lawinowa trójka. Czego możemy się spodziewać w górach, mówi dyżurny ratownik Topr Andrzej Maciata. Przede wszystkim bardzo złych warunków pogodowych, bo jeżeli prognozy się sprawdzą, to są to opady od 10 do 30 centymetrów śniegu oraz wiatr w granicach 60-70 km na godzinę. Ale przypominam, na zachodzie kraju wiatr jeszcze silniejszy. Dziś w porywach do stu, nawet do 130 km na godzinę. Bardzo silnie wieje w Niemczech i w Holandii. U nas też wiatr daje się we znaki. Generalnie mamy gwałtowny powrót zimy, bo w wielu miejscach w Polsce biało. W nocy wciąż bardzo silny wiatr, pochmurno, do tego opady deszczu ze śniegiem. Temperatura w nocy od zera na wschodzie do plus 3 stopni na zachodzie. Jutro bez większych zmian w całym kraju. Chmury, opady, bardzo silny wiatr, potęgujący poczucie chłodu. Temperatura w ciągu dnia od 4 do 7 stopni. Trójka.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 Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci polskiego radia. Okazjonalnie z kolegami robimy kiełbasę. Ostatnio robiliśmy krakowską. Ona bez konserwatów, tylko z przyprawami będzie leżała w lodówce wyschnie na kamień, że trudno będzie ją nożem pokroić, ale nie spleśnieje ani się nie zepsuje. Ale nam z kilograma mięsa wychodzi po włędzeniu 0,8 produktu, a w dużych wytwórniach jest troszeczkę inaczej. Im wychodzi prawie 2 kilogramy. O dobrem jedzeniu dziś po 17:00 ten temat powróci jeszcze pewnie w państwa telefonach przed 17:22 i 73 albo mailem zadb3@polskieradio.pl. Simple Minds przed nami, a już za chwilę Matka Polka feministka. I'm not a There's so much I don't understand. So much I fail to see. But we got spirited away. Got separated in the night. Somehow we drifted from a path. Spirits in the night. Spirits in Slipped away back then. I hoped that we could talk. Why do you want to say? But we got split and way. He got separated. To Simple Minds. W poszukiwaniu dobrego jedzenia trafamy na wieś. Kilkanaście lat świętam się po wsiach. Ja nie mówię, że to jest standard, ale na przykład w okresie przedświątecznym ci rolnicy, którzy sprzedają na targach jajka, sprzedają je również pomieszane z fermowymi. Dróg bywa taki piękny, żółciutki. Dlatego, że zdarzają mu się kąpiele w riwanolu. Wszystkie kury na wsi są dokarmiane paszą, choćby dlatego, żeby nie sła więcej jak sąsiada. Randap jest używany tak jak woda do podlewania, a to jest trucizna przeokropna. I kilkunastu wsiach już mieszkałem przez ostatnie kilkanaście lat. Jest to rzecz normalna, to jest standard niestety. 22 i 7 trujek albo ZD3 małpa polskieradio.pl albo smsem 71-335. O tym, co wiemy, że. I o tym, o czym nie wiemy, że jemy po 17. A teraz matka Polka, feministka. Dzień dobry. Dzień dobry. Matka Polka, feministka. Czyli Joanna Mielewczyk. Dziś podążamy za dzieckiem, będziemy wsłuchiwali się w jego potrzeby i będziemy obserwować to dziecko. To jest zadanie każdego rodzica. Jak się zachować, gdy pojawiają się problemy? Zapraszamy na kolejną historię w cyklu Matka Polka Feministka. O czym dokładnie opowiada dzisiejsza bohaterka? To jest taka historia, której, jak myślę, obawiają się wszyscy rodzice, których dzieci rozpoczynają edukację szkolną. Ja sama już się zastanawiam, czy nauczyciele poświęcą wystarczająco dużo czasu, dużo energii, dużo uważności mojemu dziecku które właśnie kończy przedszkole, czy gdzie się nie zagubi w grupie innych dzieci, czy jego wyobraźnia nie zostanie ograniczona, no i czy problemy, które mogą się przecież pojawić, zostaną w porę przeze mnie zauważone i tak sobie myślę, że dzisiejsza historia jest właśnie o tym, jak wiele spoczywa na rodzicach, kiedy problemy się pojawiają. Historia wyglądała następująco. Mój syn w wieku sześciu lat poszedł do publicznej, rejonowej, sportowej szkoły. Jako dziecko takie bardzo sportowo dobrze wykształcone, stwierdziłam, że to będzie coś dla niego. No i okazało się, że dziecko bardzo szybko w ogóle przestało lubić, pływać i cokolwiek mieć wspólnego z takimi zajęciami, bo, bo był taki rygor wprowadzony, ale to jakby kwestia dyscypliny to jest jedna rzecz. Natomiast to, co było strasznie przykrego, to to, że mój syn nie radził sobie z czytaniem i z pisaniem. Miał do tego totalną awersję. Raz w tygodniu lądowałam na dywaniku u pani nauczycielki, że jestem leniwa, że nie pracujemy, wystarczająco i tak dalej, i tak dalej. A ja czułam, wiedziałam, że coś jest nie tak. No ale skierowała nas Pani nauczycielka na badania okulistyczne okazało się, że nie ma żadnej wady wzroku. No to no trudno, no to albo głupi, albo leniwy rzeczywiście. Tak I przez 8 miesięcy trwaliśmy w czymś takim. Pani trwała w czymś takim, że jako mama się Pani nie sprawdza. Tak, tak, tak. W kwietniu po którymś takim dywaniku sama Pani nauczycielka powiedziała, że może jak się Pani tak nie podoba, to proszę poszukać sobie innej szkoły. No więc już mój syn więcej do tej szkoły nie poszedł. Po tygodniu znalazł się w szkole społecznej. Tam rzeczywiście była bardzo szybka reakcja, diagnoza, psycholog od razu się okazało, że mamy iść do ortooptyka, to też jest bardzo ważne zróżnienie, nie do okulisty, który czasami może niczego nie, nie wykazać, ale do ortooptyka, który bada yy, mięsień, czy daje rady. Tak, fiksację, akomodację wzroku, no i się okazało, że nic się Staszkowi nie fiksuje, nie akomoduje, po prostu dzieciakowi skaczą litery, robi mu się niedobrze, boli go głowa. Jakież moje były wyrzuty sumienia, że przez 8 miesięcy był tak męczony i katowany. No i się cieszyłam, że wylądowaliśmy, wreszcie będzie super, wszyscy wiedzą o co chodzi, wiedzą jakimi kanałami teraz pracować z tym dzieckiem także może słuchowy, bardziej niż wzrokowy no i oj, jakież było moje wielkie rozczarowanie, przez następny rok tam chodził, ja jeszcze cały czas próbowałam, rozmawiałam z tymi nauczycielkami ale w momencie, kiedy pani nauczycielka od angielskiego mi wytłumaczyła, że ona kiedyś dziewczynkę, która ogłuchła <głuchła> nauczyła angielskiego, to i ze Staszkiem sobie poradzi Tak, taki był przekaz, że ona jest największym głąbem Pani, nigdzie gdzieś tam coś w głowie nie świtało, że coś dalej jest nie tak no właśnie świtało, że coś dalej jest nie tak. Świtało bardzo mocno. To było bardzo trudne dla, dla mojego syna, ponieważ no, on czuł, że jest w jakimś takim podwójnej rzeczywistości, tak? Że z jednej strony musi tam chodzić rano, męczyć i znosić upokorzenia. Mi siedmiolatek mówił, mamo oni nas tam traktują jak psy w klatce. Albo jak pójdę dzisiaj do szkoły, to znowu mi odprasują mózg. Bardzo świadome dziecko, bardzo inteligentne, po prostu nie piszące i nie czytające, tylko tego mu brakowało. No to rok jeszcze dochodziliśmy do tego, że widocznie nawet społeczna szkoła, gdzie jest setka dzieci niby wszyscy współpracują, że to też może nie być to. No i ponieważ mało mi zostało do spenetrowania jakby alternatyw, no to pomyślałam sobie o takiej najbardziej alternatywnej alternatywie, czyli szkole demokratycznej. No i cóż, no i stwierdziłam, że do trzech razy sztuka gorzej nie będzie na pewno, no i ów, jest, jest lepiej, natomiast poziom lęków moich jest olbrzymi, poziom antywsparcia ze społeczeństwa jest olbrzymi, najgorzej na to reagują dziadkowie szczerze mówiąc, no bo po prostu strasznie trudno jest im zrozumieć, że może być szkoła bez ławek, bez egzaminów, że dzieci właśnie uczą się w zabawie, że nie muszą koniecznie siedzieć i czegoś notować, żeby się uczyć. Także ja się mierzę z bardzo trudnymi takimi chwilami, myślami. Natomiast nasza szkoła polega na tym, że się wspieramy. Dla mnie największym sprawdzianem jest to, że po prostu Staszek nie lubi weekendów od, od września. Aż się boję zapytać, czyta? <laughs> jeszcze ma bardzo silną traumę. To jest tak, że te dzieci, które trafiają z tak zwanego systemu, to bardzo indywidualna sprawa, ale mniej więcej koło roku trwa taki detoks i wtedy lepiej nie ruszać, wtedy lepiej nie, nie namawiać, nie skłaniać. On bardzo ucieka w żart. No cóż, w czerwcu będzie musiał zdać egzamin z podstawy programowej. Robimy to w małych porcjach. On umie czytać i pisać, umie, tylko po pierwsze przychodzi mu to z dużym trudem, a po drugie mu się kojarzy z jego z porażkami, wieloma porażkami, z wieloma testami, gdzie dostawał literkę D. On tylko jeden z tej klasy. W żadnej nie wytwarzam presji. I wiem, że też mózg dzieciaków takich dyslektycznych, koło dziesiątego roku życia gdzieś tam wychodzi na prostą, więc jeszcze spokojnie mamy czas. A pani w tym swoim rodzicielstwie wyszła już na prostą? Tego stresu? No tak naprawdę ja myślę, że mój stres się skończy, jak zobaczę, że jest dorosły, świetnie sobie radzi w życiu, jest szczęśliwy i że wybraliśmy dobrą drogę, ale do tej pory ten stres na pewno będzie... Ja myślę, że to jest taki temat, który dobrze znają rodzice dzieci, trochę nadpobudliwych, z drobnymi problemami albo, albo i nie. Więc gdyby mieli państwo ochotę o tych swoich zmaganiach z systemem opowiedzieć, zapraszam matka Polka, małpapolskieradio.pl. Bardzo dziękuję za listy, które do mnie dotarły. Ja się staram w miarę regularnie odpisywać, ale nie zawsze mi to wychodzi. Proszę czekać, będę pisać. Zawsze też wspominam o tym, że Matka Polka Feministka ma swoją facebookową stronę, dlatego że dla wielu z Państwa taka forma kontaktu jest bardzo wygodna i w ten sposób do mnie także listy docierają i sporo rodziców, którzy zgłaszają się w sposób właśnie taki, korzystając ze strony facebookowej, potem pojawia się. Tutaj. Joanna Mielewczyk, dziękuję bardzo. Dziękuję w również. czasie, kiedy słuchaliśmy Matki Polki Feministki tak. zadzwoniła pani nauczycielka, ale nie w twojej sprawie, mhm. tylko do, z okazji poprzedniego tematu, a mówiliśmy o planach Ministerstwa Edukacji, które przymierza się do zmiany kryteriów oceniania dzieci na zajęciach z wf z wychowania fizycznego. Pani minister nie musi nam podpowiadać, jak my mamy z dziećmi postępować. Pani minister niech podpowie rodzicom, żeby dali spokój swoim dzieciom i pozwolili im żyć, bo to rodzic mówi, kiedy dziecko boli brzuch, kiedy się źle czuje, kiedy nie może ćwiczyć. To nie lekarz, tylko na życzenie rodzica dostają zwolnienia lekarskie i to są zwolnienia lekarskie miesięczne. I tak wygląda rok dziecka, a później przychodzi koniec semestru jest wymaganie na ocenę bardzo dobrą, a ja dziecka nie widziałam ćwiczącego przez pół roku. To pani nauczycielka 22 i 7 trójek albo ZD3 małpa radio.pl. No ale w przypadku tej audycji Matki Polki Feminski, historia była taka, że właśnie rodzic zadbał o to, żeby dziecko było chętne, żeby do szkoły pójść. No, tak, ta pani, która dzwoniła do nas mówiła o konkretnym przypadku tak kryteriów oceny dzieci na zajęciach wychowania fizycznego. Mhm. closer Why don't you come a little closer something I could tell You're such a rollercoaster Something <laughs> Nauczycielem wychowania fizycznego od 27 lat. Akademię Wychowania Fizycznego we Wrocławiu kończyłem pod koniec lat 80. Proszę mi wierzyć, nauczyciele to wszystko robią. To wszystko, co pani minister chce wprowadzić nowym rozporządzeniem. Nie trzeba nas prowadzić za rękę, bo niedługo będzie tak, że w szkole dyrektorzy będą mieli rozpiskę nawet na to, jak dziecku trzeba nos wytrzeć. A tak poza tym pani minister mogłaby poprawnie nazywać ćwiczenia gimnastyczne fikołek. Zawsze uczymy dzieci w szkole, że jest to przewrót w przód. 22 7 trójek albo ZD3 małpa radio.pl A my teraz zabierzemy Państwa do miejscowości, w której są dziwne zwyczaje. Zapraszamy do trójki. Wybierając się do Działoszyna, warto zabrać ze sobą nawigację satelitarną, mapę i książkę telefoniczną. A to dlatego, że licząc na pomoc mieszkańców w dotarciu do osób prywatnych albo firm, możemy zostać wyprowadzeni w pole. Niepisanym zwyczajem jest tutaj bowiem ukrywanie swoich sąsiadów przed obcymi. Ten zwyczaj ma co najmniej 70 lat. Jakie są jego korzenie, opowiada regionalistka, autorka książki Działoszyn i okolice, Teresa Szczerkowska. Niech się pojawił ktoś obcy, pyta o tego i takiego. No jak to powiedzieć? Nie wiadomo po co on przyszedł, w jakich celach, jakie są jego intencje. I tak oni odsyłają od jednego do drugiego. I, a, a z czego to wynika? Jeszcze za komuny. To tu skóry wyprawiali dużo. Przez wiele lat ludzie, no mieli, że tak powiem, różne źródła utrzymania. Oficjalnie to było kilka mur ziemi, a nieoficjalnie z tradycji rodzinnej wynikało, że zajmował się a to szestwem, a to garbarstwem, a to kuśnierstwem. I handlowali owcami, handlowali skóry, wozili i wyrobiali wędliny rozmaite, jednym od drugiego to kupował, a także to taki krąg był tajemniczy. Oficjalnie w latach 50. trudno było prowadzić taką działalność rzemieślniczą, no to ludzie, że tak powiem, chodzić do podziemia. Także myślę, że z Solidarności takiej też to wynika. Obcy byli wzięci, nie wprowadzani w błąd, jak się błąkali po uliczkach w poszukiwaniu właściwego adresu czy właściwej osoby. No i nie zawsze trafiali. Turędy do pani Szczerkowskiej. Jak tam trafić? W którą stronę? Teresa Szczerkowska? Nie mam pojęcia. Nie wie pani? Nie. Zna pani tę osobę? Nie. A pani jest działuszynianką? Z dziada, pradziada? Nie, nie, nie, nie. Ja nie jestem z A skąd pani jest? A ja z daleka. Ja jestem tylko tutaj przeżyniona. A może to jest tak, że państwo się boją obcych? Nie, nie. Dlaczego? Ja się nie boję obcych. Co za ludzie. Czegoście tacy nie użyci. Rozmawia ze mną stara kobieta. Nieufna i nieużyczliwa. Wchodząc do chaty, spostrzegam w głębi obejścia jakoś mężczyznę, znikającego za obmurowaniem stajni. Mimo to słyszę, mój pojechał do miasta, idźcie panie do sołtysa. W trzeciej chacie nie chcą ze mną rozmawiać. E, powiem panu, że ja nie jestem stąd i ogólnie nie znam tutaj ludzi. Tutaj trudno jest odnaleźć drogę, pytając kogoś o kierunek. Nie ma Pani takiego wrażenia? Yy, ja nigdy nie miałam z czymś takim problemu, bo zawsze ludzie mówią prawdę, żeby zawsze dotarli do tego miejsca, gdzie po prostu chcą dotrzeć. I teraz jakby Pani wiedziała, gdzie mieszka Pani Szczerkowska? Nie, wiedziała. Jak wybr wybrniemy z tej zasadzki, z tego pustkowia, gdzie diabeł mówi dobranoc, dobrze mi tak, trzeba było zanocować, w bo Lunia. Chodź Pan ze mną, chodźmy, chodźmy, zaraz Pana zaprowadzę. Ale to we właściwym kierunku jedziemy, tak? Tak, proszę pana. Tak, żebym pana nie prowadził w odwrotnym kierunku, tylko tu. A widzi pan? Podobno szyniacy, to pokazują drogę ja, źle. To, to, to, to ludzie nie mądrzy, to tak nie trzeba robić. Mhm. To nieładnie. Teraz to się to mało zdarza, bo dawni tak ludzie po prostu cyganili. Aha. No. Już nie cyganią? Już nie trzeba cyganić? Nie, już teraz to te już raczej nie. Dzisiaj też też boimy, każemy zamykać mieszkania, nie wpuszczać obcych, bo nas szukają, bo przez telefon nie wiadomo czego chcą. Niewiele się zmieniło, jeśli mam być szczera. O drogę w Działoszynie pytał Wojciech Muza, ale pewnie państwo także spotkali takie miejscowości, gdzie zapytani o drogę najczęściej odpowiadają, a panie, ja nie wiem, ja nie stąd. Dwadzieścia dwa i siedem trójek albo z 3 trzymał papolski radio.pl albo sms siedemdziesiąt jeden 335 nowh with a big black keep on walking But the big black car said, Look this way. He said, Helen, will you marry me? Ooh. Ooh. But I said, No, no, no, no, no. I said, No, no. You're not the one for me. No, no. No, no, no, no. I said, No, no. You're not the one for me. Ooh. Autopromocja Talenty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 żegnamy reklamy tu program